Dzień dobry, dzień dobry w ten piękny poranek 1 stycznia 2019 roku. Yy, tak, mamy nowy rok. Yy, słuchacie 314wo.pl Bartek przy mikrofonie zapraszam do relacji zważenia dzisiejszego piwa. To koniec jest układów czas! A dzisiaj <śmiech> przepraszam. Dzisiaj waży piwo w stylu Belgian blond, Belgian belgijski blondyn, belgijska blondynka. Ale pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że dzisiaj jest 1 stycznia i waży piwo 1 stycznia, czyli to jest dla mnie taka, można powiedzieć, tradycja pewna. Właściwie Źle to chyba ująłem. Nie dobrze tradycja, ponieważ jak do tej pory każdego 1 stycznia ważę piwo, co bywa trudne, bo jak wiadomo, Sylwestra 31 grudnia, 31 grudnia sprzyja imprezowaniu. A 1 stycznia w związku z tym sprzyja odpoczywaniu, a ja już waży piwo, jest godzina nie niecało nawet. Ja już och, gdzieś od godziny jestem na nogach, znaczy na nogach jestem trochę dłużej nawet, ale gdzieś od godziny już zajmuję się ważeniem. W tej chwili słody są już w garze, już mam pierwszą przerwę w 50 stopniach. Tak się przyglądam temu. Dobrze, dobrze. Dobrze, tak. W 50 stopniach. No cóż. No, i to może tytułem wstępu to, to by wystarczyło. Tak. Tytułem wstępu to na pewno wystarczy, także. Zapraszam do następnych, wejść do następnych dygresji. Dzisiaj może być trudny dzień na nagrywanie podcastu. Kilka słów o dzisiejszym piwie. Tak jak powiedziałem, przypominam, to jest Belgian Blond. I moja interpretacja jest taka, jeśli chodzi o recepturę. Słód pilzneński, 5 kg. Kara 150 gram. Ja troszkę mniej miałem. 100, 114 I kara Aroma, 70 gram. To wszystko w tradycyjnym, w tradycyj, jeśli, jeśli chodzi o zacieranie, to tradycyjny sposób, ten, który podpowiada Beersmith, czyli w 50 stopniach 30 minut, w 65 stopniach 75 minut, i w 75 stopniach 10 minut. Do gotowania pójdzie pół kilograma cukru. I mam tutaj... Hmm, ciekawe. Mam dwa razy po 10 gram jungi Aha, i jeszcze na... na na hopstand na Whirlpool, jeszcze 10. Muszę sobie jeszcze to popatrzeć, czy, czy to wystarczy. No i tak, także takie to będzie piwo. Jeśli chodzi o butelkowanie, które gdzieś tam w przyszłości się w końcu odbędzie, to Trzeba będzie jednak gazować mocno. Czyli pójdzie sporo cukru. Stosunkowo na refermentację. Ciężko jakoś. Nie to, że jakiś jestem. No, jestem niewyspany po prostu. Co w browarze? Wciąż fermentuje pils. Jeszcze myślę, że z tydzień go przetrzymam, co by oznaczało, że być może już za tydzień będzie kolejne ważenie, ponieważ na gęstwie z tego piwa chciałbym uważyć kolejne. Jak to wygląda? No fermentacja. fermentacja. Co, a, co jeszcze w browarze? cały czas się rozwijam. Nowe udoskonalenia Kolejnym udoskonaleniem jest zapalniczka. <głosy> Dzięki temu nie będę już sobie palił włosów na, na rękach. Będą mogły rosnąć bujne. Bo zapalniczka jest takim troszkę dłuższym. Jak to powiedzieć? No to, to tym takim sztywtem gdzie się ogień pojawia. Mm. A, tak, dostałem <śmiech> ten śrutownik. <śmiech> Przepraszam. Dostałem pod choinkę ten śrutownik, mam go, jest, jest, jest nieużywany i jeszcze całkiem długo nie będzie, ponieważ jestem zaopatrzony w całkiem sporą ilość słodu, ale śrutownik już mam kolejny kolejne yy, słody już będę kupował nieśrutowane. Przypominam, że słuchacie 314wo.pl Bartek Piwowar przy mikrofonie godzina 11.30 do usłyszenia. Uuu, dobra. Jest godzina piętnasta. Właśnie wybiła, więc... O Jezu, przerwa była całkiem spora w nadawaniu. Nie obyło się bez strat. Tym razem yy, rozlewane było. Co jeszcze? Yy, w tej chwili... Yy, no, w tej chwili... 20 minut temu zaczęło się już gotowanie, czyli beczka doprowadzona do wrzenia. Najgorsze z tymi stratami, znaczy z stratami, bo trzeba było sprzątać, to ja już posprzątałem, w ogóle staram się na bieżąco sprzątać, bo potem jak wszystko, w sensie mieć gary, jakieś naczynia, bo to potem jak zaschnie, to jest gorzej. W tym, na tym etapie to wystarczy właściwie przepłukać. Przypominam, że jest 1 stycznia 2019 rok. Słuchacie 314 wopl Bartek przy mikrofonie. Zdaję relację zważenia piwa w stylu Belgian blond. Nie jestem przekonany, czy wyjdzie mi taki bardzo blond, ponieważ ten słód kara aroma był dosyć ciemny i to dosyć mocno zabarwiło ten, to, tą brzeczkę. aczkolwiek no, wyszło 27 litrów w tej chwili w garze, taki dwunasteczki, odparuję, będzie ze 14, plato ze 14 belgie. No ok, taki blondasek. Nie no bym powiedział, że w normie no chyba chyba zaraz zobaczę jak zobaczmy jaki miał być jak, jak wyglądało to w projekcie ile miało wyjść projekt receptury miało wyjść no no no przed gotowaniem miało być 13,3 13,4, ja mam 12,1, więc ponad 1 plato mniej, ale no cóż, jest, jest, jest dobrze. Przepraszam, się zawiesiłem, za, za, za, za, za, za, za bo za, oglądam tutaj te pola różne do wypełnienia. Yy. Okej, okay. Olegi, dzisiaj nic nie będzie, o, o dziwo, poza tym jednym zdaniem, że nic o mnie nie będzie, ponieważ no, w tej chwili jest przerwa między y, sezonami, między, między rundami. Przerwa zimowa i nic się nie dzieje, znaczy nie to żeby całkiem nic, bo oczywiście jakieś tam ploteczki transferowe, yy, jakieś obozy się szykują, na, także, także będzie, <głos> będzie co yy, na pewno opowiadać, no ale nie dzisiaj jeszcze. Oj, naprawdę ciężki dzień, ale, ale jestem zadowolony. Cieszę się, że mogę, mogę sobie znowu uważać piwo, bo bardzo to lubię. Dobra. Nie. Dzisiaj będzie y, tak naprawdę tylko po to, żeby się zgadzało. Zgadzały numerki, tak z tego co, y, co widzę, z tego co tak z tego jak mi idzie to, to mówienie. Także y, będziecie mogli. Oczywiście konkurs będzie. Konkurs będzie. Y, tą audycję możecie ściągnąć z, 314w.pl Ukośnik 32 32 no, Słabo No dobra, to koniec na dzisiaj już ważenia. Rzeczka już się chłodzi. No tak dzisiaj było. Nawet brakuje mi słowa, żeby, żeby powiedzieć, jak dzisiaj było. Było dzisiaj noworocznie albo post To No dobrze, konkurs jak zwykle yy, według tej samej reguły. Yy, czyli yy, można wygrać w tym konkursie, czy też dostać ode mnie w prezencie Dzisiaj ważone piwo. Można je dostać za to, że się zostawi komentarz na Facebooku lub, lub na moim blogu pod tym wpisem przypominam to będzie 314wo.pl ukośnik 32 Można tu zostawić komentarz albo na Facebooku na profilu wo.pl tam bez kropki już. Wygrywa najlepszy komentarz do chwili, kiedy piwo będzie gotowe. Czyli rozstrzygnięcie konkursu, data jest ruchoma, bo ja nie wiem, kiedy ono będzie gotowe za kilka tygodni. A drugie piwo może dostać jakiś twój znajomy. Który jeszcze nie lubi. nie lubi mnie na Facebooku, jak po prostu wpiszę na Facebooku hej, przysłał mnie i tutaj będzie właśnie, że to od Ciebie, no i polubi mój profil, czyli dwa piwa do wygrania czy też do otrzymania prezentu, oczywiście tylko dla pełnoletnich, ale kto tam, przecież nikt tego nie słucha. Oprócz mnie. No i cóż, to będzie tyle no, do usłyszenia szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że następnym razem będę w lepszej formie, chociaż dzień uważam za niedany, no bo w końcu uważyłem piwo. Lubię to robić. Do usłyszenia wkrótce, bo, bo yy, będę ważył piwa na gęstwie tego, co w tej chwili fermentuje i co dzisiaj zacznie fermentować, więc, więc już niedługo. Cześć, do usłyszenia. Rata. Zapomniałem że trzeba dograć jeszcze końcówkę no bo skończyłem ważyć piwo, brzeczka jest już z drożdżami w fermentorze wyszło, wyszło, wyszło tu mam to zapisane 24 litry Ej, coś tu nie tak 24 litry o gęstości 14, plato co jest trochę za mało. No ale trudno, bo wynikało to z tych prawdopodobnie z tego z tego rozlania. Tak. Straciłem, no może nie straciłem, ale popsułem refraktometr. Okazało się, że nie jest to całkowicie szczelne urządzenie. Dostała się, do się do niego woda, no i przestało być widać, no bo po prostu woda na soczewkach. Rozebrałem, rozebrałem go. Osuszyłem, powycierałem te soczewki, niestety wprowadziłem tam nieco pyłków, jakichś brudków, jakiś smug. No i już nie jest tak super przejrzysty jak był. Trudno, no ale działa, działa. Chociaż tyle, że udało mi się go y, naprawić. Yy, no, no i tyle. No, Mimo wszystko, mimo tych y, niepowodzeń, mimo tych y, problemów, Uważam ten dzień za udany. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo, bo uważyłem piwo. Także. No i to właściwie będzie już koniec. Teraz to już, teraz to już na pewno koniec. Także do, do usłyszenia. Do usłyszenia przy następnym ważeniu. Słuchaliście 314wo.pl. 314 to jest liczba pi, więc razem z wo tworzy nazwę piwo. Tak nazywa się mój browar, tak nazywa się moja strona. Ja mówiłem do Was, ja Bartek, słuchaliście 32 odcinka, zresztą nie wiem którego odcinka, ale to była relacja z mojego 32 ważenia Piwa w stylu Belgian Blond. Odcinek ten pobraliście ze strony 314wo.pl ukośnik 32. Tam też możecie zostawić koment komentarz. Możecie również, do czego zachęcam, zostawić komentarz na moim profilu facebookowym 314wo.pl. Cześć, pijcie dobre piwo.